I ja czyli Nagrywam do was z mojego pokoju i niestety nie nagrywam przez dyktafon, ale nagrywam przez ładną. Z ograbniutką mp3 Mojego taty Która Jako, że jest student techniki Ma w sobie dyktafon Wspaniała rzecz Po prostu wspaniała Mamy dziś 17 lutego Jak się przed chwilą dowiedziałem Mama, która mi przychodziła w poprzednim nagraniu powiedziała, że jest dzisiaj Światowy Dzień Kota. A jako, że ja mam kota to się z nim pobawiłem. Chociaż Mizia to leni. Tak samo jak mój komik, który też jest leń, śpi. No... Jaki pan, taki gram, nieprawda? Ta. Mm. Mój pokój jest cały zielony. Nie dlatego, że to są kwiaty czy jakieś roślinki. Tylko takie spomalowane. No i ładnie. Ładnie, ładnie. No i ze ścian. jest mapa. Taka mapa dla dzieci, którą dostałem, jak mm, kończyłem przedszkole, Czyli jak miałem 6 lat. Czyli 8 lat temu. Jezu! Ale ten czas minął. Ja tam pamiętam różne wpadki z przedszkola. Tu już 14 lat. Mm. <śmiech> no. Nad tą mapą wisi hawa. Taka, jaką Zulusi z Afryki używają, co mają takie lotki i robią I leci taka strzałka. No Wisi też kapelusz, taki ola Meksiko! Czyli wiecie, taki szerokim rondem. No i jeszcze wisi dyplom ukończynie szkoły podstawowej. No, skończyłem podstawówkę już. A ten czas szybko mi. No dobra. Gadam dwa z łóżka. Wygodne, strasznie wygodne. Już chcę się spać. Na wprost nie jest piórko. Na tym piórku leży laptop a na tym laptopie leży jakaś gazeta Ciekawa jaka mm. Leży gazeta wprost Ano wprost, lubię czytać gazetę wprost fajna jest oh. No. Teraz jestem przy. No! Przy, przy biurku. Mam napić się kolin. Mam nadzieję, że to nie będzie Wam przeszkadzało. Co ja tu mam na biurku? No mam teraz ładnie wysprzątane przez mamę. Co tu jest? No jest akwarium z moim chomiczkiem. Chomich. A dobra, nie będę go dręczyć. Jest jeszcze, o. Jest komiks, pod tytułem, komiks z Kaczogrodu i życie i czasek z narysem Akwacza. To on pierwszy. No i muszę wam powiedzieć, że jak go przeczytałem, to po prostu uważam, że to świetnie jest. No, no świetny komiks po prostu, no. Dlaczego Kapok nie zrobił jeszcze na temat Kaczogrodu? No, dlaczego nie ma życiu i czasu z Narysa makwacza? Przecież to takie super jest, no. Takie wartości nam robi. Pokazuje, że trzeba zarabiać ciężką pracą, a nie. Że pieniądze dają satysfakcję, ale uczciwie zarobione, no. A nie. O. O ja cię nie mogę. Płyty. Ciekawy jakie. O! Płyty Rise of Nations CD-Action CD-Action A, płyty z CD-Actionami są... Myli. Czy... czy tak ktoś z was CD-Action? Ja tak, bardzo lubię CD-Action I nie tylko za to, że dają darmowe gry, chociaż to też Bardzo miło z ich strony Ale też mam ciekawy tekst Co tu jeszcze mam? Pod, pod moim kochanym biurkiem są gigantyk z Kaczora Donalda jest ich strasznie dużo. Jezu, skąd ich tyle? Na co mi? Dobra. O, ale są za to też komiksy minna Rysowane przez Bogusława Polcha, Macieja Parkowskiego i Andrzeja i scenę Andrzeja Sapkowskiego. Ładne rysunki, bardzo fajne. Ale to jeszcze takie stare... Z którego to jest? Nie, nie, nie, takie stare, z 2001. No. Co tu jeszcze mam? Mam jeszcze... Figurki Warhammera, o. I piłeczki. O. Nieodpakowane nawet. Muszę się zająć narysować i pomalować się w końcu. Ale mi się nie chce. Są tu też... O, ciekawe co jest w tym pudełku. Café Nero. Café Nero. O! Też pudełko z Warhammerem. O, a ciekawe co jest tutaj. Ojej, ciemnie jak w murzyna, to zaraz. Światełko sobie wezmę. Ej, nie działa. O, siostra właśnie przyszła do domu. Zaraz, będzie, zaraz tu wejdzie będzie się śmiała, ale to nic. Co tu jest? W tym ciemnym zakamarku mojego biurka. A więc są farbki. I, no, no zgadnijcie co może być. <grywk> Figurki z Warhammera, tak. Ech. Powinna mnie gdzieś wywalić albo sprzedać. No... O! Jest też moja wielka, moja wielka szafa Dla całej rodziny Która jest... Która ma taką samą wielkość jak mój pokój Strasznie duża co, to, co tutaj jest? No co może być szafie? Są ubrania moje jakieś bluzy Ale są też ręczniczki, o ja są też ręczniczki i kostiumy na Bal karnawałowy. Tak Nie byłem w tym roku na karnawale, uznałem, że jestem już trochę za stary na to. Jestem za stary, po prostu mi się nie chciało. Tak naprawdę, korzuk mamy. O! I są takie. Wiecie, nie wiem co to jest. To jest takie coś, co się, co robią karatekie, że trach, trach. Takie dwa kijaszki i sznurek, i tym się napożali. Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzach, bo ja nie wiem. No to mojego tatę, a się go też nie będę pytać. No. I ostatnia rzecz, którą mam w pokoju, to kaloryfer i parapet. Cześć, Kasia! Chodź, chodź, nagram cię. To jest moja siostra. Oj, nie chcesz? Nie, to nie. Nie chcę. Widzicie? Sama się śmieję z podcastu, a sama nie chce nic powiedzieć, ech. Dobra, przerwała mi, ale to nic. Jest parapet. On zaraz, muszę zamknąć drzwi. Pralka za bardzo szumi. No, i co jest na tym parapecie? Na parapecie jest... Misiu! Rafałek mój ukochany, misio mój drogi, który mi towarzyszy od trzeciego roku życia. Misio, czysty bardzo. Nie mówić, że jest brudny. Jest też jego syn. Syn. Nie wiem, skąd on się tu wziął. Może sam urodził. Misio Rafał. Ale ten synek ma muszkę, jak pan Janusz Korwinika, więc go nazywam Janusz. Januszek. Misio. O ironia. Dobra. Są też kwiateczki. Bardzo ładne. Mhm. Mm są, jest też jak... Wow, jest też jakiś taki kwiatek z kolcami. E, bardzo e, dziwny. Niebezpieczny. Nie będę go dotykać. Jest też trawa dla mojego kota. Dla kota mojej mamy. No tak. jaj kota, a u mnie się trawa, prawda? Leży też książka. Weźmiesz kurę. Czyli coś dla koguta domowego, nieprawdaż? To jest Andrzeja Pilipiłka z serii Kuby Wędrowycza. Super książka, polecam. No, co jeszcze jest? Są tu słuchawki zniszczone. Jest też moja MP3, która służy tylko i wyłącznie do, no, do opuszczania muzyki. No i są jeszcze cztery książki. Więc jest tak. Jest Wypruwacz zwierząt Jarosława Grzędowicza, mojego ulubionego autora książek, który zasłynął się panem Lodowego Ogrodu. Jest też zaką Krańca Świata, której jeszcze nie czytałem, ale to jest Maj Lilii Kosakowskiej, więc mam nadzieję, że będzie dobre, bo pani Maja bardzo fajne książki pisze. Jest też książka pod tytułem... Dom schodzącego Słońca. I absolutnie nie wiem, co to jest. Jest wydawnictwa Runa. Więc nie wiem. Napisane przez Ale Aleksandra Janusza. To nie wiem. Może fajnie będzie. Książki są z Księżnicy Pomorskiej. Księżnica Pomorska fajne Ma nawet książki, powiem. No. Hmm. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? No nic. To wszystko. Mam nadzieję, że... Będziecie mnie nadal słuchać i. i się nie obrażycie na nic. Jeżeli kogoś uraziłem, a nie wiem dlaczego miałbym kogoś urazić, to niech napisze w komentarzach. A, jeszcze wejdźcie na www.polskiepodcasty.com, gdzie pisze Pichon różne recenzje na temat podcastów. No. I wejdźcie jeszcze na Jaskini Głupoty Krzyszmana. Wejdźcie jeszcze na podcast Nie Mów Nikomu. Nie, nie podcast, audioblog. K. Czyli Nie Mów Nikomu. Wejdźcie też na podcast małżeński, czyli M&M. Wejdźcie też na masę krytyczną nową Martina. I wejdźcie na komiksy.pl <grych> Dobra, to wszystko. Trzymajcie się. Będzie zło i chaos. Na razie. A -a -a.